Moje kolejne pytanie dotyczy nowego dworca w Sopocie i tego, czy rzeczywiście uważa pan, że taka inwestycja jest w Sopocie potrzebna. To na stronach Urzędu Miasta funkcjonuje jako rewitalizacja terenów przydworcowych i dostępność dla osób niepełnosprawnych. Bardzo przeraża mnie skala tej inwestycji. Czy myśli pan, że taka skala rzeczywiście jest konieczna? Znaczy to jest znowu... Yy... Z mojego punktu widzenia to jest kwestia do oceny przez mieszkańców. Ja nie chciałbym kwestionować, że, że mieszkańcom nie będzie pasowała taka zabudowa, bo być może im się będzie takie, taki sposób rozbudowy miasta podobał. Ja osobiście jedynie uważam, że ta inwestycja nie powinna być realizowana jako jedna w takiej dużej skali. Znaczy należałoby tą inwestycję rozdzielić jednak, tak żeby zrealizować kwestię samego budynku dworca, który niewątpliwie jest już od dawna do, do wymiany zrealizować ją niezależnie od być może tych pozostałych budynków, przynajmniej części tych budynków. Ja rozumiem, że trzeba tu podchodzić do sprawy znowu ekonomicznie, a więc przy okazji tego, żeby wyremontować fragment miasta, zaoferować temu potencjalnemu inwestorowi za to, że on to zrobi, jakieś możliwości zarobkowe. Tak? I tu w pełni to rozumiem. Uważam, że kwestia podejścia do tej inwestycji dzisiaj jest dużo lepsza niż była realizowana inwestycja Centrum Hafnera, przy której tak naprawdę jako mieszkańcy nie dostaliśmy odpowiedzi na ile wartościowe są elementy, które dostaliśmy w zamian za ogromną ilość najbardziej atrakcyjnych w mieście działek. I stąd też uważam, że ta inwestycja jest realizowana trochę lepiej, natomiast z, ze względu na to, że jest taka ogromna skala tej inwestycji, to będzie nam ciężko znaleźć wykonawcę, bo to musi być inwestor o ogromnych możliwościach. Nie wiem, czy nie lepiej było zastanowić się nad jakąś formułą podzielenia tej inwestycji. Znaczy, w tej chwili jesteśmy już po rozstrzygnięciu konkursu inwestorskiego na dworzec i yy, wyłoniono w konkursie dwóch inwestorów, którzy zadeklarowali się, że będą realizowali taki zakres, jaki został przedstawiony im przez miasto Sopot. Jak w takim razie wyobraża sobie Pan w tej chwili konsultacje społeczne na temat skali tego przedsięwzięcia? To znaczy miasto przedstawiło mm, jakiś zarys tej inwestycji, zastrzegając wciąż, że to absolutnie nie jest jakiś końcowy jej... Yy... Ale to jest, to jest bardzo konkretny zarys. To jest zarys dotyczący zarówno skali, jak i układu drogowego, miejsc parkingowych, parkingów podziemnych, a raczej właśnie wyłącznie parkingów podziemnych. Ten, ten zarys jest, no, był wytyczną, był jakimś przesłanką dla inwestora, jak może myśleć o tej przestrzeni. Teraz moje pytanie, czy w tej chwili jeszcze mieszkańcy mają cokolwiek do powiedzenia i jak Pan to widzi? Ale oczywiście, no to ja wyobrażam sobie, że to był zorganizowany przetarg, to oczywiście trzeba traktować inwestorów poważnie, ale to nie jest ostateczna decyzja już podjęta. tak? Miasto na razie może jeszcze zacząć... Y rozmowy o szczegółach i w ramach tych rozmów może wyłonić się jakiś inny zapis. To nie jest jeszcze dzisiaj sytuacja taka, że podpisano umowę. Dopiero podpisanie umowy jest moim zdaniem ostatecznym wyjściem. Dzisiaj w takiej sytuacji, jakiej jesteśmy można by było równie dobrze uznać ten przetarg za nieważny i rozpocząć inwestycje inaczej. Rozpocząć rozmowy z mieszkańcami i rozpocząć zmiany, być może zmienić tak jak mówię, podzielić to na mniejsze fragmenty. To, to jest na razie etap wciąż negocjacji i to nie jest jeszcze moment podpisania umowy.